Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie. Ostatni raz wspólnie z Jerrym nagrałem coś tutaj w marcu, a w zasadzie w lutym, a podcast poszedł na początku marca, poszedł do sieci. W chwili, gdy mówię te słowa jest 20 czerwca i jest mi z tym autentycznie źle, bo pomimo tego, że kombinat już dawno jest żywym trupem, to jednak ja bardzo lubię to miejsce. I to jest jedyne miejsce, gdzie mogę sobie ponagrywać coś, co nie jest o Kingu i nie jest o chorororze, na przykład. I nawet jak tego słucha pięć osób, to ja i tak cholernie lubię to robić. A tak jak zimą był taki okres, taki moment, że ożywiliśmy trochę to miejsce, tak potem no, padło to całkowicie. I tak sobie teraz postanowiłem, zresztą jak co roku sobie postanawiam, choć pewnie nie powinienem o tym mówić głośno, bo nie wyjdzie, że w te wakacje ponagrywam tutaj trochę więcej podcastów. A dzisiaj powiem dwa zdania o czymś, o czym nie zamierzałem mówić, bo nie zamierzałem w ogóle oglądać tego filmu. Dzisiaj rano pojechałem oddać krew i ja zawsze wracam, wracam na PKS, przechodząc przez Centrum Handlowe, i zupełnie na spontanie, mijając kino, kupiłem bilet i poszedłem na seans. Dodatkowo film zaczął się już 20 minut wcześniej, więc obejrzałem tylko 10 minut trailerów, co też nastawiło mnie już na starcie pozytywnie. A mówię tutaj o kolejnym powrocie do serii sprzed lat, czyli o Jurassic World. I już na starcie warto zaznaczyć, że ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tej serii miałem to szczęście, że oryginalny parkiurajski obejrzałem w kinie 23 lata temu ale byłem wtedy w wieku 14 lat i to był chyba ten bardzo krótki przedział wiekowy kiedy ta magia tak nie działała oczywiście podobało mi się z jakimś tam lekkim opóźnieniem, ale obejrzałem kolejne części, kilka lat temu poszedłem do kina na wersję 3D choć bardziej dlatego, że leciała akurat w maratonie na nowy film nie czekałem, nie planowałem iść do kina, nawet ten cały szum z tym niespodziewanym, tak gigantycznym sukcesem filmu mnie jakoś nie porwał, a co ciekawe, ostatecznie bawiłem się doskonale. Nie czytałem wcześniej żadnych recenzji tego filmu, wiedziałem, że mój kolega od mikrofonu, Szymas, był mocno rozczarowany, co dobitnie wyraził na Facebooku, i dzisiaj w kinie podczas seansu myślałem sobie, że może fajnie będzie razem nagrać ten kombinat, skoro mamy tak różne zdania na temat tej produkcji, ale ostatecznie Szymas omówił ten film z mojego punktu widzenia dzisiaj, z waszego, nie mam pojęcia kiedy, w swoim autorskim projekcie, nawiedzonym podcaście na blogu Negropolitan. I tę audycję przesłuchałem przed nagraniem tego, co sam mówię, i chyba pierwszy raz nie zgadzam się chyba z ani jednym zdaniem Szymasa. Znaczy ja rozumiem, że ta, ta czy ta scena może e wywoływać krytykę. Bo sam będę dzisiaj naprawdę bardzo mocno krytykował, ale ni no, nie aż taką, bo pastwić się przez pięć minut nad jedną czy drugą sceną, która po prostu sobie była, nic do filmu nie wniosła i, i za chwilę wypadła z pamięci, pff. Poza tym, no właśnie, ja też mam wiele zastrzeżeń do tego filmu, ale mam wrażenie, że one się bardzo mało pokrywają z tym, o czym mówił Szymas w swoim podcaście. Chociaż pewnie Szymas się ze mną zgodzi w momencie, gdy ja wyłożę swoją analizę niektórych rozwiązań z tej produkcji. Inna sprawa, że nie chciałbym, by ta krótka audycja stała się odpowiedzią na podcast Szymasa. Ja do niego odsyłam, podlinkuję w opisie i polecam przesłuchać, ale postaram się no, nie rozbierać go na czynniki pierwsze i nie odnosić się do każdego zdania. A, a po prostu w, w jak największym skrócie powiem, co ja sądzę o filmie. I, i będą tutaj zapewne spoilery. M może nie jakieś potężne, ale mówiąc o zawiłości całej tej intrygi, no, na, na bank wspomnę o kilku twistach. I tak, po pierwsze... Ten film jest niemożliwie głupi. To sobie powiedzmy już na starcie. To jest tak głupie, że aż boli. Nawet nie wiem, czy tej, tej, czy tej głupoty dałoby się uniknąć, bo wydaje mi się, że aby to zrobić, to chyba trzeba by go napisać na nowo, od początku. Ale ja te głupoty zupełnie inaczej odbierałem, bo ten film to jest coś jakby żywcem wyciągnięte z kufra sprzed 20 lat. I teraz tylko podrasowane wizualnie i efekciarsko do dzisiejszych standardów. Ten cały film jest w zasadzie jedną wielką kliszą i kalką wielokrotnie ogranych przed laty motywów. Ale to nie jest minus, bo to się ogląda świetnie. Oczywiście to jest porównanie mocno na wyrost, ale podobne odczucia towarzyszyły mi podczas Strażników Galaktyki, którzy też byli pełni klisz, a w kinie czułem się jakbym miał 12 lat i nie pamiętam kiedy ostatnio z taką frajdą oglądałem jakiś film w przypadku Jurassic World to oczywiście no, nie było to aż tak mocne ale i tak te dwie godziny strzeliły mi tak, para głównych bohaterów to jest coś co było ogrywane już wielokrotnie Często znacznie lepiej, choćby w drugim Indiana Jonesie, w Miłość Szmarag T. Krokodyl i, i, i w, w, w, pewnie w dziesiątkach, setkach filmów, ale i tak kupiłem ich od pierwszej chwili. Szczerze Całym sercem zakochałem się w tej parze bohaterów. Szymas tam w swoim podcaście pastwi się nad tym, że, że ta bohaterka jest taka głupia, że to ogólnie jest takie głupie, że, że ona nie wie, ile lat mają siostrzeńcy i, i, i nie wita się z nimi i olewa ich i przydziela im opiekunkę i zajmuje się swoją nieistotną pracą. No kurde... Mm. To było żywcem wyjęte z dziesiątek filmów z lat dziewięćdziesiątych. Gdyby nie cała otoczka wizualna i gdybym jakimś cudem nie wiedział, co oglądam, to ja bym mógł uwierzyć, że ten film ma 20 lat. Zresztą to się tyczy wszystkiego, co się w tym filmie działo. I omawiając go na każdej płaszczyźnie mógłbym w ten sposób puentować, więc na tym jednym razie postaram się poprzestać. W filmie mamy jakąś nową hybrydę. No, fajnie. Na tym od początku polegał Jurassic Park, że tworzono nowe hybrydy oparte na znanych gatunkach. A oczywistym jest, że po 20 latach trzeba wprowadzać coś nowego. Hybryda ucieka. No, na tym też od początku polegał Jurassic Park. I tutaj faktycznie pierwszy raz... Yy wyrwało mnie z tego dziecięcego czarowania, no bo scena ucieczki jest tak głupia, że, że, to, że to aż boli. I wcale nie chodzi o to, że dinozaur przechytrzył strażników, ale twórcy chyba, chyba za bardzo wczuli się w odtwarzanie patentów sprzed 20 lat i zapomnieli, że nowy park dysponuje technologią niczym NASA bohaterowie tam stoją i, i, i nagle czerwony napis na monitorze pi pi pi o czujnik ciepła nie wykrywa dinozaura on uciekł otwieramy bramy wpuszczamy personel do klatki rozjeżdżamy się w losowe strony po wyspie póki ktoś nie przypomni sobie że dinozaur ma chip pod skórą i można określić jego położenie to było głupie ale ja jestem w stanie przymknąć oko i dalej bawić się dobrze. Jestem w stanie przymknąć oko, że ten chip, co, co, co w ogóle patent XXI wieku chip pod skórą no, to jest jedyny plan B i jedyna opcja na obezwładnienie i namierzenie potwora. Okej. Okay. Całkowicie kupuje motyw bardzo skrytykowany przez Szymasa, że nie zdecydowano się zabić bestii, bo była ona droga. To jest oczywiście strasznie głupia, się zgadzam, ale idąc na taki film, yy, nie można raczej oczekiwać innego obrotu spraw. Specjalny elitarny oddział zachowujący się niczym banda debili i ginący na potęgę to też są echa dawnej epoki. I jakby się tego czepiać no to trzeba by zmieszać z błotem choćby drugiego obcego Camerona i, i setki innych filmów. Choć fakt, że nikt nie wie czego hybrydom jest nowy potwór to już jest Facepalm numer dwa i to taki dość potężny. Oczywiście to też wpisuje się bardzo mocno w konwencję filmów z tamtej epoki, że tylko naukowiec wie, co takiego zrobił, a nikogo innego to do tej pory nie obchodziło. Elitarna jednostka idzie na akcję i nikt, kuźwa, nikt nawet nie zadaje pytania. Ej, a jakie on ma w ogóle supermoce? Stoją z tymi swoimi patykami na prąd i siatkami na muchy i, i, i dopiero odkrywają, wow, on zmienia kolory, kamufluje się, jebany. I to tak działa do końca filmu. Do końca filmu nikt nie pyta, czym jest ta bestia. Znaczy, ze dwie osoby pytają na początku filmu, ale to tak, to tak bardziej na zasadzie, to, to, to takie wiecie, no... Yy... Szalony naukowiec mówi im, że to jest ściśle tajne i już nie, już nie drążą tego tematu. Wielkie głowy obmyślają yy, super plan, by wypuścić na niego raptory. Ale nadal nie pytają, czym to to w ogóle jest. I, i ten twist to był facepalm numer 3. E, mamy tutaj kolejną żywcem wyjętą postać z dawnej epoki. Faceta, który bardzo chce wykorzystać dinozaury jako broń. On jedyny cieszy się z tej sytuacji, przejmuje kontrolę nad dowodzeniem, sprowadza swoje wojsko, a w pewnym momencie standardowo okazuje się, że to wszystko zostało przez niego ukartowane. Wraz z szalonym naukowcem stworzył tego potwora tylko po to, by ten uciekł, siał zniszczenie, a on pokona go przy pomocy tresowanych raptorów, których do tej pory nikt nie chciał wypuścić do takiego testu w terenie i zdobędzie kontrakt na setki, tysiące kolejnych raptorów, które zastąpią tradycyjne wojsko. Laboratorium na wyspie już wyprodukowało w tajemnicy setki tysiące jaj raptorów. Szalony naukowiec zaciera ręce, ale kuźwa nasz wielki łeb, który obmyślił ten niecny plan, też nie wie czego hybrydom jest potwór. A szalony naukowiec chyba nie zrozumiał, co miał na celu ten plan, bo okazuje się, że bestia jest w bardzo dużej części raptorem i te nie zabijają go, a, a zaczynają z nim współpracować. No... W ogóle teraz mi się przypomniało, że to jest recenzja pozytywna. I ja chwalę ten film. I ja bawiłem się świetnie i ja go polecam. A teraz tak tylko przypominam, jakbyście zapomnieli przypadkiem, że o tym mówiłem na początku. Ja nie przeczę temu, że Jurassic World jest przeokrutnie głupiutkim filmem, ale moim zdaniem większość z tego jest zagraniem celowym. To są tak mocne klisze, że po prostu uważam, że ten film został tak zrobiony świadomie. Ja zostałem kupiony w 100% przez parę głównych bohaterów. Para drugoplanowa, czyli dwaj chłopcy mm, też jak najbardziej na plus. Momentami miałem wrażenie, jakbym widział braci z Gunis, czy, czy coś w ten deseń. Wiem, pewnie znów troszeczkę przesadzam, trochę na wyrost, ale, ale naprawdę... Yy... Sam przez większość filmu cieszyłem się tak jak młodszy z braci przez pierwszą jego połowę. Dużo, dużo bardziej kupiłem tę parę niż analogicznych bohaterów z oryginału. To było bardzo dobrze spędzone, ponad dwie godziny w kinie i to wszystko. Nie sądzę, bym kiedyś wracał jeszcze do tego filmu. To, to była całkowicie jednorazowa rozrywka, co oczywiście o samym filmie nie świadczy dobrze, no bo to, to, to nie jest coś, co przetrwa dekady. Myślę, że przy drugim seansie, szczególnie gdyby było to na małym ekranie, wynudziłbym się już mocno. I tyle. Odnosząc się jeszcze do słów Szymasa, nie zwróciłem uwagi na lokowanie produktu. Nie wiem o jakiej hamskiej sugestii na sequel, mówi Szymas. Zgadzam się natomiast, że główna bestia okazała się być tak naprawdę niczym specjalnym. I w końcowej walce z T-Rexem w zasadzie nie wiedziałem, który jest który. Bardzo podobały mi się nawiązania do oryginalnego Parku Jurajskiego, choć one też były troszeczkę bez sensu, no bo mamy tam tę scenę, gdzie główna bohaterka wkurza się na jednego z pracowników, że ten przyszedł do pracy w koszulce z oryginalnego Parku Jurajskiego i tam go beszta za to, że to jest nie na miejscu, że przecież tam zginęli ludzie, że to się kojarzy jednoznacznie z tamtą tragedią. No a ten nowy Park Jurajski już na starcie nawiązuje tak silnie do, do tradycji, już na wejściu wita nas brama oryginalnego parku jurajskiego, co podkreśla zresztą osoba e, mówiąca w pociągu, ten automatyczny przewodnik. Logo widoczne wszędzie, na samochodach, na kaskach, na, na, na wszystkim, no to to jest przecież logo oryginalnego parku jurajskiego. Nawet jeżeli jest tam coś zmienione, no to, to, to kojarzy się jednoznacznie. Mamy świetną scenę, kiedy chłopcy odnaleźli ten zniszczony, oryginalny park jurajski. Spacerują tym miejscem, jeżdżą tymi jeepami. To jest fajne, to jest świetne, to jest naprawdę bardzo fajne. Ogromne mrugnięcie, już, to już nawet ciężko mówić o mrugnięciu okiem do widza, ale to też jest bez sensu. No co, no, no co te ruiny robią tam gdzieś w środku wyspy, gdzie 20 tysięcy ludzi zwiedza, gdzie w zasadzie każdy każdy punkt wyspy jest na wagę złota i, i można wcisnąć kolejny tysiąc ludzi, no po co trzymać jakieś, jakieś ruiny i, i samochody i w ogóle sale, w, wszystko zniszczone, skoro to jest w jakiejś zamkniętej części parku nieużywanej, no takie, takie trochę, takie, takie głupiutkie, no. e... Okej, okay, na koniec jeszcze dwa zdania o 3D. Ja sobie po Avengersach, których widziałem tam miesiąc temu, powiedziałem, że już więcej nie pójdę do multikina na 3D, bo po prostu miałem wrażenie, że ten film cały dzieje się nocą, brudne okulary, całe pełne odcisków od palców, głowa bolała mnie, próbowałem je ściągnąć, ale jak ściągnąłem to nie widziałem nic. Na ekranie i po prostu koszmar, no, tak źle oglądało mi się tam ten film. Że od teraz powiedziałem, że do, do IMAXu OK, ale do wszelkich mniejszych kin chodzę tylko na 2D. No tutaj nie poszedłem do Multikina, tylko do Cinema City, a niestety 2D zaczynało się za godzinę, więc stwierdziłem, że to bez sensu i wrażenia nieporównywalnie lepsze. Ja niecelowo celowo krytykuje multikino, bo ja tam chodziłem często, ale naprawdę chyba przestanę chodzić do tego kina, bo Nowy Jurajski Park w dużej części dział się nocą, akcja tego filmu działa się nocą, a i tak oglądało się to dobrze, a, a, a przez cały film po prostu 3D było świetne. Jeżeli zastanawiacie się, na którą wersję pójść, to idźcie na 3D, ale nie idźcie do multikina, bo wrażenia są koszmarne. I tak jak Szymas porównał ten film do Hobbita, na początku swojego podcastu. Ja troszeczkę zgadzam się, jeżeli chodzi o Hobbita i Zdanie Szymasa. Ten film Trzeci Hobbit, no, to nie był dobry film, to był film męczący, wielokrotnie, przeokrotnie głupi. Chociaż oceniam go pewnie dużo, dużo lepiej, to ja do Hobbita porównałbym właśnie nowych Avengersów, gdzie przez dwie, trzy godziny po prostu patrzymy na y, ludzi bijących się, latających, rzucających innymi ludźmi o ściany, rozwalających domy, zawalające się budynki, lecące cegły, ludzie walczący i tak dalej. Coś, co teoretycznie ma bawić, a tak naprawdę no człowiek siedzi przez te dwie, trzy godziny i męczy się w kinie. Jurassic World tak na mnie nie działał. Ja nie chcę, nie chcę, przez cały ten podcast nie chciałem używać słowa świeży, bo nie uważam, żeby ten film był czymś świeżym, ale ja tak czułem się oglądając ten film. Ten film może nie obudził we mnie dwunastolatka tak pełną gębą, ale, ale czułem się właśnie jakbym oglądał coś, Przeniesionego z mojego dzieciństwa, coś, na czym ja się wychowałem, przeniesionego w dzisiejsze standardy, zrobionego w dzisiejszych możliwościach, i naprawdę bawiłem się na tym świetnie. Pomimo, że było to tak głupie, jak, jak, jak opisałem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, jak najszybciej na łamach kombinatu. Cześć. Can you take me home?